Book two. 2 62 6สิบสองหกสิบสองการตั้งคำถามการตั้งคำารถามหนึ่งการตัรน uczyć się. n a k r i e n reen, maę? k m a Czy uczniowie dużo się uczą? Czy uczniowie dużo się uczą? Maę, pułkau reen n o y Nie, oni uczą się mało. Nie, oni uczą się mało. Tam. Pytać. Pytać. คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมไม่ครับผมถามท่านไม่บ่อยไม่ไม่ pytam go często. Nie, nie pyt często. Odpowiadać. Słyszę, odpłap, dół i chlap. Proszę odpowiedzieć. Proszę odpowiedzieć. Pom, odpłap. Ja odpowiadam. Ja odpowiadam. Tam, gan. Pracować. Pracować. Kąg, mam tam, gan, już czy mi? Czy on teraz pracuje? Czy on teraz pracuje? ciaj krap a koką l Tak. m naniu a t On teraz pracuje. Tak. On teraz pracuje. Ma przychodzić. Przychodzić. Kunca ma? Maj? p r z y j d ą państwo? p r z y j d ą państwo? Krab. เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ใช่ z a ่ a z przyjdziemy ช่ใ z a r a ่ p r z y j d z i e m y j ใช i e ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ในเใอร์ลินใช่ไหมครับ mieszka pan pani w b e r l i n ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ในเบอร์ลิน Tak, mieszkam w Berlinie. Tak, mieszkam w Berlinie.